Minęła 19. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności: Jedynki Andrzej Kocjan. Europoseł PiSu, Mariusz Kamiński, może stracić immunitet ruszyła procedura. W pierwszym kwartale tego roku nie powiodła się żadna próba nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. W aktualnościach także głos eksperta oraz lekarza o sukcesie zbiórki Łatwoganga. Są miliony na leczenie dzieci chorych na raka. Ruszyła procedura uchylenia immunitetu europosłowi PiSu Mariuszowi Kamińskiemu. Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek polskiej prokuratury. Dotyczy on działań Kamińskiego jako szefa CBA w sprawie rzekomej willi małżeństwa Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym.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 uchylenia immunitetu podejmą deputowani w głosowaniu na sesji plenarnej Europarlamentu. Cała procedura średnio trwa od kilku miesięcy do nawet roku. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. A jutro Parlament Europejski ma głosować nad uchyleniem immunitetów Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi w różnych sprawach. Na przykład w przypadku europosła Jakiego chodzi o prywatne akt do skarżenia złożone przez sędziego Igora Tuleje. Bez nielegalnych przekroczeń granicy Polski z Białorusią minister Marcin Kierwiński informuje, że w pierwszym kwartale tego roku nie powiodła się żadna próba przedostania się do naszego kraju. Według szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Polska ma jeden z najwyższych poziomów deportacji nielegalnych migrantów w Europie. Jesteśmy krajem gościnnym, ale nie tolerujemy osób, które tej gościnności nadużywają, podkreśla minister.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 Minister Kierwiński wziął dziś udział w odprawie między innymi z kierownictwem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic. Pracownicy Zakładu ubezpieczeń Społecznych walczą o podwyżki. Protestowali dzisiaj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą zarabiać o 1200 zł więcej. Jedna z protestujących, pani Aldona, mówiła, że od kilku lat na pracowników ZUS-u nakłada się coraz więcej obowiązków, a ich pensje rosną najwolniej w kraju. Coraz większe obciążenie pracy, coraz więcej akcji, a coraz niższe zarobki, nawet w porównaniu do najniższej krajowej, prawda? Niższa krajowa rośnie, nasza rośnie mniejsza. Także naprawdę jest coraz gorzej, zwłaszcza na wschodzie. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni i liczymy, że dzięki temu coś jesteśmy w stanie zmienić. Bo ZUS zawsze jest traktowany jako takie najgorsze koło obozu. Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyżkę na poziomie 3%. Związkowcy odrzucają tę propozycje, grożą strajkiem.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 Półtora miliona internautów oglądała w szczytowym momencie streamu Łatwo Ganga na rzecz fundacji Cancer Fighters. Twórca internetowy w ciągu 9 dni transmisji zebrał ponad 257 milionów złotych. Trwa liczenie ostatecznej kwoty rekordowej zbiórki na walkę z Rakiem. Do warszawskiej kawalerki Łatwo Ganga przychodzili aktorzy, piosenkarze czy sportowcy. Zainteresowanie transmisją wzrastało z każdą godziną, bo tak działa algorytm YouTube'a, mówi ekspert do spraw marketingu internetowego Karol na YouTubie dobrą praktyką jest, żeby każdy stream trwał co najmniej dwie godziny. Potrzebny jest czas na to, żeby YouTube rozpropagował tą informację. Nie jest łatwo bez reklamy zaprosić ludzi do tego, żeby weszli na tego streama. Zaczyna się bardzo, bardzo powoli, a potem dzieje się coś, co się nazywa efektem wiralowym. Ale ten efekt wiralowy w przypadku łatwo ganga jest ewenementem na skalę światową. Dynamikę transmisji nadawały m.in. koncerty i licytacje. 90 osób ogoliło głowy na znak Solidarności z chorymi onkologicznie. Dzieci poczuły się częścią czegoś ważnego, oceniają onkolodzy. Kierownik Kliniki Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Olga Rutynawska mówi, że w akcję włączyli się także mali pacjenci i ich rodziny, którzy śledzili wydarzenie. Dzieci, które teraz są absolutnie włączyły się w tę akcję, przeżywały to, wspierały to, co wydarzyło się najważniejszego. Czyli to, że dzieci mają poczucie bycia częścią czegoś ważnego, że są zauważone, że są częścią wspólnoty i że ich problemy są w centrum czyjejś uwagi. Fundacja Cancer Fighters uruchomiła już specjalną stronę internetową, na której na bieżąco opublikuje aktualną kwotę zbiórki i zapowiada szczegółowe rozliczenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy pogodnie, więcej chmur tylko na południu i na zachodzie padać nie będzie. Ale zimno, przymrozki przy gruncie do minus 6 stopni na północy, północnym wschodzie, w centrum i w górach. Powyżej 0 do 3 stopni w pasie od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie oraz na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1006 hektopaskali.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 Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News. Leon XIV przyjął dziś na audiencji nową arcybiskup Kanterbery. W poliklinice Gemelli powstanie Centrum Kardiologiczne imienia Papieża Franciszka. Watykańska Szkoła Dyplomatów obchodzi 325. rocznicę powstania. Dorota Abdelmulawiet Aktualności z Watykanu. 14 przyjął dziś na audiencji nową arcybiskup Canterbury, Sarę Malalej, która jest równocześnie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego. Podczas spotkania papież podkreślił potrzebę wspólnego zaangażowania chrześcijan w modlitwę i działania na rzecz pokoju, a także w dawanie świadectwa jedności, której źródłem jest Chrystus. Gdy nasz cierpiący świat bardzo potrzebuje pokoju Chrystusa, Podziały między chrześcijanami osłabiają naszą zdolność do bycia skutecznymi świadkami tego pokoju. Jeśli świat ma wziąć sobie nasze przepowiadanie do serca, musimy nieustannie modlić się i starać usuwać wszelkie przeszkody, które utrudniają głoszenie Ewangelii. To skoncentrowanie się na potrzebie jedności dla bardziej owocnej ewangelizacji jest przesłaniem obecnym od początku mojej posługi. Jego odzwierciedleniem jest zawołanie, które wybrałem, gdy zostałem biskupem, in illo uno unum, w tym jednym, to znaczy w Chrystusie, jesteśmy jedną. W Poliklinice Gemelli, Szpitalu Uniwersyteckim, który od 1981 roku zajmuje się leczeniem papieży, powstanie centrum kardiologiczne nazwane imieniem papieża Franciszka. Kamień węgielny pod jego budowę pobłogosławił dziś Leon XIV, który przyjął na audiencji przedstawicieli szpitala i Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Papież zaprosił do refleksji nad tajemnicą serca Jezusowego, które patronuje placówce medycznej oraz uczelni a które szczególną czcią obdarzał także Jego poprzednik. Ojciec Święty przypomniał, że ostatnia encyklika papieża Franciszka Die Nos, poświęcona nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa, była w pewnym sensie Jego duchowym testamentem. Serce człowieka może być siedzibą miłości ze wszystkimi jej duchowymi, psychicznymi, a także fizycznymi składnikami, ponieważ każda istota ludzka jest stworzona przede wszystkim dla miłości. Cytował jej fragment Leon XIV, zauważając, że tajemnica miłości Chrystusa powinna być inspiracją w życiu i pracy każdego człowieka. Papieska Akademia Kościelna, szkoląca przyszłych dyplomatów i przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, obchodzi 325-lecie powstania. W rozmowie z mediami watykańskimi kardynał Pietro Parolin podkreśla, że służba w papieskiej dyplomacji wymaga konkretnych umiejętności, ale przede wszystkim spójnego chrześcijańskiego świadectwa życia. Dyplomata jest bardziej powołany do oddawania świadectwa niż do samego negocjowania, mówił watykański sekretarz stanu podkreślając, że zdobywanie wiedzy teoretycznej musi iść w parze z praktykowaniem stylu życia, z którego rodzi się metoda jego pracy promująca pokój. Odpowiedź na kryzys porządku międzynarodowego wynikający z ponownego sięgania po siłę oraz lekceważenia zasad prawa międzynarodowego może polegać jedynie na wytyczaniu konkretnych dróg pokoju opartych na zasadach, regułach i strukturach Gwarantujących ład między narodami. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio Jedynka. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Dziś w Eurece kolejny program z cyklu Ludzie Nauki i rozmowy z polskimi badaczami, którzy prowadzą bardzo ciekawe i ważne projekty naukowe. Najpierw o tym, co dzieje się w mózgu człowieka tuż przed wypowiedzeniem słowa o rezultatach najnowszych badań, których wyniki zostały opublikowane w prestiżowym Nature Communications, Opowie profesor Michał Kucewicz, szef Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, a po godzinie 19.30... Moim gościem będzie dr Tomasz Kościółek z Centrum Indywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej SANO, który w swoim najnowszym projekcie First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej stworzy pierwszy na świecie generatywny model bazowy ludzkiego mikrobiomu jelitowego, który otwiera nowy rozdział w badaniach nad mikrobiomem, i ma umożliwić lekarzom przewidywanie ryzyka chorób, symulowanie efektów terapii oraz projektowanie spersonalizowanych interwencji jeszcze przed ich zastosowaniem w praktyce klinicznej. Zapraszam na spotkanie z dwoma młodymi, ale już mającymi wybitne osiągnięcia polskimi badaczami, laureatami programu First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A w tej części Eureki zapowiadana rozmowa o tym, co się dzieje w mózgu człowieka tuż przed wypowiedzeniem słowa... Rezultaty badań nad tym procesem opublikował w Nature Communications zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej, którzy od kilku lat zajmują się pamięcią i mechanizmami poznawczymi, a wyniki ich badań mogą pomóc osobom cierpiącym między innymi na demencję i choroby neurodegeneracyjne. Moim gościem w Gdańsku jest pan profesor Michał Kucewicz, szef laboratorium elektrofizjologii, mózgu i umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, absolwent neuronauki na Uniwersytecie Cambridge, doktorat z neurofizjologii, mój gość, zrobił na Uniwersytecie w Bristolu. Potem związał się ze słynną Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi badania do dzisiaj, ale od ośmiu lat, dzięki grantom Fundacji na Rzeczy Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki, prowadzi pan także badania w Polsce na Politechnice Gdańskiej, badania, w których zajmuje się pan opisem i stymulacją mózgu ludzkiego dla poprawy pamięci, co ma, jak wspomniałem, Związek także z opracowaniem metod, które mają pomóc w terapii, m.in. choroby Alzheimera czy Parkinsona. Witam serdecznie, panie profesorze, i gratuluję publikacji. Witam i dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, jak rozumiem, poznanie neurobiologii wypowiadanych słów związane jest także z tymi badaniami nad mechanizmami pamięci, prawda? No tak, bo to, co się pojawia w naszym myśle, skądś bierzemy i to jest właśnie z tych zasobów naszej pamięci semantycznej, tego naszego leksykonu, słów, pojęć, wyrażeń, które kształtowaliśmy od naszych lat dziecięcych aż po dorosłość i właśnie stąd one się pojawiają. To może proszę powiedzieć, co dzieje się w mózgu ludzkim, gdy chcemy powiedzieć jakieś słowo i na dodatek słowo, którego dość często używamy, na przykład dom, żona, dziecko praca No właśnie, musimy je przywołać z naszego z takiego systemu semantycznego, czy takiego leksykonu, słownika, wszystkich tych pojęć i słów, które mamy, które wykształczyliśmy i każdy z nas ma trochę inne pojęcie właśnie o tych nawet najprostszych słowach, takich jak dom, one się różnie kojarzą. Tak, e, inne wyobrażenie, wyobrażenie takie... można powiedzieć. Dokładnie i też y, ono mogą być bardziej takie właśnie zmysłowe, mogą być bardziej kojarzeniowe, mogą być bardziej abstrakcyjne. W każdym razie są takie wielowymiarowe. I stąd właśnie konieczność i trudność badania ich na poziomie właśnie aktywności naszego mózgu. No tak, bo nawet proste słowa wymagają jednak bardzo złożonych procesów neurobiologicznych. No i jak dobrze rozumiem, to w naszym mózgu musi być to błyskawiczne skojarzenie, o którym pan już mówił, analiza znaczenia słowa, prawda, którego chcemy użyć, odpowiednia forma gramatyczna, no i potem jego artykulacja. I to wszystko musi odbyć się w ułamkach sekundy, prawda? Dokładnie tak, właśnie podczas tych ułamków sekundy musi odbyć się jakiś proces integracji, skoordynowania tych wszystkich informacji Aha. wielowymiarowych, wielozmysłowych z różnych części mózgu, z tych części obszarów właśnie czuciowych, tych części skojarzeniowych, części odpowiedzialnych za język i właśnie jak mózg to robi i, i jak te różne części, które są e, od siebie oddalone o, o centymetry, co w takiej skali mózgu to są kilometry, to są bardzo duże odległości. No tak, bo my przypomnijmy, mózg to 86 miliardów neuronów, mnóstwo gleju, no i tych połączeń synapsów jeszcze więcej, także to wszystko to jest... To taki jest... mikrokosmos, Mik dokładnie. Tak jest, mikrokosmos wszechświat, prawda? No właśnie, panie profesorze, ale przerwamy. To proszę powiedzieć, jak przebiega ten proces w tym mikrokosmosie, żeby słowo I... się pojawiło. I my mieliśmy tą niesamowitą okazję, żeby móc nagrywać aktywności mózgu bezpośrednio z jego wnętrza. Normalnie jest to niemożliwe. Musimy nagrywać aktywności elektrofizjologiczne tak. przez skalp metodą takiego tradycyjnego EEG, a tutaj dzięki temu, że te badania były prowadzone u pacjentów z lekooporną padaczką, w których mhm. implantowane są elektrody do lokalizowania ognisk w, w środku mózgu, mogliśmy z wielu obszarów mózgu właśnie nagrywać te aktywności i badać je w wysokich częstotliwościach, które zachodzą w, przez bardzo krótki okres, praktycznie do 50 milisekund, w różnych obszarach mózgu, i właśnie nasze odkrycie pokazało, że przy zapamiętywaniu, przywoływaniu sobie tych właśnie prostych pojęć, definicji, te właśnie różne obszary synchronizują się, tak jak orkiestra, koordynują w, w przeciągu 50-100 milisekund razem między tymi różnymi obszarami. I, i co się dzieje na paręset milisekund, nawet zanim to słowo, te pojęcia są wypowiadane. Są, e, czyli to jest w tym procesie właśnie przywoływania sobie mniej lub bardziej świadomego tych słów w naszym umyśle. Panie profesorze, ale proszę powiedzieć, jak przebiega ten, ten proces y, powstawania słowa? Jaką rolę w tym procesie odgrywają fale mózgowe? Bo przecież mamy ich kilka rodzajów, prawda? No i w zależności od częstotliwości te, te fale, czyli impulsy elektryczne, koordynują komunikację między neuronami i one no, mają różne role do odegrania, prawda? Tak, więc wyobraźmy sobie na początku tego pacjenta, który leży w tym, na oddziale neurologicznym w szpitalu, ma te elektrody szczepione w mózgu, jest podłączony tymi elektrodami do takiego zaawansowanego sprzętu, który w czasie rzeczywistym te zapisy z tych impulsów elektrycznych rejestruje i zarówno z impulsów pojedynczych neuronów w jego, w jego mózgu, jak i potencjał polowy wielu tych neuronów, które tak. zgrywają swoją aktywność i dzięki temu powstały te fale mózgowe, na które my patrzymy, gdy pacjent przed ekranem komputera... Zapamiętuje wyświetlane słowa, a później spontanicznie, bez już niczego na ekranie, przywołuje sobie z pamięci. Dzięki temu my możemy się patrzeć, de facto to jest takie nasze okno, na, na to, co się dzieje w umyśle. Przez ten zapis tak, elektrofizjologiczny tak. widzimy, co się dzieje w mózgu, co, co się później objawia w jego behawiorze, w tym, co mówi. I między tym wszystkim jest ten umysł, który próbujemy zbadać, te funkcje bardzo abstrakcyjne umysłu. A to bardzo ciekawe. Ale panie profesorze, to ja jeszcze chciałem podrążyć. Ja rozumiem, że to musi być jakiś porządek w tej aktywacji różnych fragmentów mózgu. Jeśli chcemy coś powiedzieć, co będzie no, zgodne ...z naszymi zamiarami... Tak, ja bardzo często muszę się porównuję do takiego systemu, który właśnie jest na krawędzi między chaosem a uporządkowaniem. To nie jest zupełnie regularny system, jak na przykład zegarek czy metronom, ale też z kolei nie jest zupełnie chaotycznym systemem. Czyli jest w pewien sposób przewidywalny, z drugiej strony jest w pewien sposób nieprzewidywalny i, i jest gdzieś właśnie na tej krawędzi. I, i spodziewamy się właśnie widzieć e skoordynowaną aktywność w określonych częstotliwościach i to właśnie teraz badamy, jak one są między sobą zależne właśnie te e aktywności niższych częstotliwości, wyższych częstotliwości. I co się dzieje właśnie, gdy te częstotliwości nie są z sobą zgrane, tak jak przewidują nasze modele? Czy nie są tak zgrane, tak? Mówiąc Aha. językiem bardziej laickim. I, I być może to jest właśnie powodem tych zaburzeń, które widzimy w chorobach mózgu. Czyli w demencji i które na wymagają przykład, nastrojenia. Prawda? Czy jakiejś modulacji w demencjach, czy, czy nawet tak naprawdę w każdej chorobie mózgu, o której sobie pomyślimy, gdzie występują zaburzenia tej czy innej funkcji poznawczej. To nie zawsze jest pamięć nie zawsze ten sam rodzaj pamięci. Czasami to jest też uwaga czy świadomość ale tak, tak naprawdę te mechanizmy, które badamy, mają zastosowanie w bardzo szerokim spektrum i chorób tak. i właśnie tych funkcji, które są w nich zaburzone. Panie profesorze, i pytanie teraz, pytanie moim zdaniem podstawowe. Jak to się dzieje, że używamy, chociaż nie wszyscy i nie zawsze, odpowiednich słów, które wyrażają to, co chcemy wyrazić? Jak to się dzieje? No to, to ciekawe pytanie. Ha. Ja bym odpowiedział tak. Że mamy pewien właśnie ten zasób, wracam do tego leksykonu, ten, ten zasób pamięci, za, zasób jakichś pojęć, które się nauczyliśmy i które pojawiają się w naszym umyśle. I, i takie, myślę, że takie popularne myślenie o tym, co nam przychodzi w danym, w danym momencie do głowy, do umysłu i co mówimy, jest takie, że to jest jakby taki nasz mielu bardziej przypadkowy wybór. Tymczasem on prawdopodobnie jest zdeterminowany tym, co powiedzieliśmy wcześniej i jakby jest rezultatem pewnego ciągu, czy strumienia właśnie myśli, czy powiązanych z sobą skojarzonych słów. I, i to też zresztą widzimy w tym badaniu, że te słowa, które pacjenci sobie przywołują z listy nieskojarzonych z sobą zupełnie powiedzmy przypadkowych rzeczowników, one tak naprawdę nie powodują jednej synchronizacji w mózgu, tylko jakby to jest taki ciąg synchronizacji różnych części mózgu, który nas po sobie postępuje. Czyli przywołanie jednego słowa dom tak naprawdę nie zachodzi nigdy w izolacji, że my pomyślimy sobie o tym jednym słowie, tylko okay. od razu jest skojarzone z innymi słowami albo właśnie z tej listy, które też pamiętaliśmy razem, albo tak. które po prostu kojarzymy z tym słowem dom, czyli ciepło, czyli rodzice, ja, czyli... Ja. Jakieś określone miejsce. Bezpieczeństwo. I tak naprawdę jest. Dokładnie, jest częścią jakby dłuższego procesu, sekwencji tego, co się cały czas dzieje. Jakby nie ma swojego jednego początku i zakończenia, tylko jest jakby częścią ustawicznego procesu strumienia naszej świadomości tak naprawdę. Panie profesorze, no wspominał pan, bo już rozmawialiśmy kilka razy na ten temat, że za pamięć odpowiada głównie hipokamp. A proszę powiedzieć, jakie obszary mózgu są zaangażowane przy wypowiadaniu słów? No właśnie jednym z głównych takich nowych odkryć publikowanych w tym artykule. Jest jakby przełamanie trochę takiego mitu, że hipokamp odpowiada w całości właśnie za przywoływanie śladów pamięci i jest jakby głównie za nie, za nie odpowiedzialny. My trochę złamaliśmy ten dogmat i nagrywaliśmy aktywności związane właśnie z przywoływaniem słów, z, z pamięci, z całej kory mózgowej. I co się okazało, że kora czuciowa, taka na przykład kora z, wzrokowa, przy zapamiętowaniu tych słów, które były pokazywane na ekranie komputera, okazała się równie ważna, czy równie często to aktywowana i synchronizowana z tymi obszarami bardziej Aha. właśnie kojarzeniowymi czy pamięciowymi, hipokampem i tymi ośrodkami e, kory skroniowej, tak. No bo przypomnijmy właśnie, tak tam samo... hipokamp jest położony, prawda, mniej więcej na wysokości uszu, głęboko właśnie w płatach skroniowych, prawda? Tak, tak. I, I do tej pory w większości publikacji e, naukowcy pokazywali, głównie się opierali właśnie na tej aktywności skupionej, na hipokampie, jakby cała reszta mózgu była skoordynowana z nim. No Tymczasem my trochę przełamujemy ten dogmat i patrzymy, że tak naprawdę poszerwowanie śladów pamięci jest reaktywacją śladów pamięci engramów tych samych struktur, które są aktywowane przy percepcji, przy widzeniu i kodowaniu tych słów pierwszy raz, co ma myślę, dużo taki logiczny sens. I takim ciekawym odkryciem było to, że zaobserwowanie Obserwowaliśmy, że gdy pacjenci przywoływali te słowa nawet bez żadnych bodźców wzrokowych na ekranie, widzieliśmy takie samo zaangażowanie kory wzrokowej, czuciowej, Aha. jak było przy prezentacji, Rozumiem. co świadczy o tym, że pacjenci reaktywowali sobie, czy wyobrażali sobie wzrokowo ten dom, czy tą tak. plażę, czy ten widelec, tak. który zapamiętywali, praktycznie tak samo, gdy po prostu go widzieli, co jest no, takim, myślę, że takim dosyć zaskakującym odkryciem i ważnym też z punktu widzenia tego, co się dzieje, jakby tej projekcji, która się dzieje w umyśle i, i która czasami też nie działa w chorobach psychotycznych, tak jak na przykład w schizofrenii, kiedy właśnie pojawiają się wyobrażenia, które zupełnie nie są realne, nie? Tak, ale panie profesorze, ja myślę, że intuicyjnie to tak, to tak bym chyba powiedział, że mówię dom i od razu gdzieś tam w podświadomości mam no, cały obraz, przeżyć rodziny, mamy i tak dalej, prawda? Także to chyba tak jest, że za słowem stoją przeżycia, prawda? Tak, czy nawet projekcje, wizualizacje, projekcje, tak, takie tak, tak. wyobrażenia, więc tylko pytanie właśnie, jak bardzo one są świadome czy podświadome? To jest taki kolejny kierunek tych badań, żeby stwierdzić, czy to właśnie synchroniczna aktywność, która następuje, my ją widzimy już nawet na 300 milisekund, zanim zacznie się wypowiadanie tego słowa. Na ile ona jest świadoma? Na ile to się dzieje właśnie w tych procesach, które nie są w naszej takiej świadomej myśli, a na ile właśnie w podświadomości? Panie profesorze, to wszystko fascynujące i widać, jak wiele roboty państwo mają, ale teraz y, proszę powiedzieć, bo to jest taki, powiedziałbym, praktyczny wymiar, ale także mający być może zastosowanie przy leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Czy można wpływać na szybkość tej werbalizacji, znajdowania odpowiednich słów, nie wiem, lepszego ich doboru? Bo wiem, że no, państwo prowadząc badania, to pan jeszcze w Mayo Clinic chyba, na grupie pacjentów z padaczką, odkrył pan, że taka bezpośrednia stymulacja elektryczna w bocznej korze skroniowej z tego co pamiętam, poprawia luz Pamięć werbalną. Tak, tak, dobrze pan pamięta. To jest pod wrażeniem, to było takie y, przełomowe odkrycie z mojego stażu podoktorskiego. I ten proces nazywamy neuromodulacją, czyli takie właśnie łaskotaniem czy nastrajaniem mózgu przez prąd elektryczny, tak. prowadzany w bardzo niskich amplitudach w określonych częściach mózgu który okazało się, że potrafi ułatwić pacjentom przywoływanie sobie czy wyobrażenie. To jest de facto cytat jednego z pacjentów, który przy takim właśnie stymulacji tej kory bocznej skroniowej. zaobserwowaliśmy, że zapamiętywał więcej słów, mhm. powiedział, że nie czuł... Ale czy łatwiej mu było też mówić, jakoś... panie profesorze, czy, czy tego państwo nie badali? On powiedział dosłownie, że łatwiej mu było sobie wyobrażać Aha. te słowa w umyśle. Czyli to było dla mnie jeszcze bardziej fascynujące niż łatwiej mi było mówić, bo to znaczy, że dotykaliśmy tych bardzo abstrakcyjnych funkcji właśnie wyobrażania sobie projekcji tych pojęć w umyśle i jakoś je ułatwialiśmy. I jak to robiliśmy, nadal właśnie teraz dzięki tym badaniom odkrywamy coraz bardziej, ale to jest dalej no, niejasne. Jak coś tak fizycznego, jak prąd elektryczny tak. może nastrajać, modulować, ułatwiać coś tak abstrakcyjnego, jak wyobrażanie sobie tych słów w umyśle. Panie profesorze, i chciałem pana zapytać, bo jak rozumiem, celem tych wszystkich badań, oczywiście publikacja o tym, jak powstaje słowo, jest bardzo ważna. Jak rozumiem, to jest tak naprawdę, żeby pomóc ludziom, którzy chorzy są na te choroby, na demencję, na choroby neurodegeneracyjne, Alzheimera, Parkinsona, prawda? Tak, tylko właśnie zrobić to w sposób bardzo celowany i spersonalizowany, czyli nie robić tego jak do tej pory się robiło, próbowało się robić farmakologicznie dosyć nieudolnie, tak naprawdę nie ma dobrych nawet farmakologicznych terapii tak. na te choroby tylko właśnie zamiast działać lekami, które działają na cały organizm, czy na cały mózg w najlepszym przypadku, wycelować daną terapię na określone części i aktywności Aha. mózgu, czy nawet określone ślady pamięci, czyli że wiemy, że akurat, nie wiem, siada danemu pacjentowi, w cudzysłowie, pamięć o imionach dzieci, to jest bardzo często tak, czy, czy na przykład tak. nawet o nazwach obiektów, które używają codziennie, w codziennym życiu I, i my dzięki tym badaniom wiemy, jakie dokładnie aktywności, w których częściach mózgu, nawet kiedy potrafimy śledzić w czasie i przestrzeni mózgu zachodzą. jak można by je w ten sposób wspomóc dzięki Aha. elektrodom, które są w tych kluczowych obszarach mózgu, żeby już na poziomie nie całego organu, czy całego właśnie organizmu, móc je celować i modulować nawet w czasie. To jest ten kierunek właśnie taki celowanych i spersonalizowanych w określonych właśnie falach mózgowych, czy częściach, gdzie dany pacjent, bo nie wszyscy mamy ten leksykon dokładnie, czy te, te pojęcia dokładnie w tych samych połączeniach, w tym samym miejscu mózgu. To jest bardzo indywidualne, zależy uh -huh. od tego, jak rozwijaliśmy się. jak nasz Czyli indywidualnie czy trzeba jest, będzie stymulować oczy. fragmenty mózgu? Czyli dostosowywać to indywidualnie, że te obszary mózgu będą pewnie podobne i te szczególnie te obwody, ale już dostosowanie konkretnych już kontaktów czy mikrokontaktów u danego pacjenta, czy znalezienie dokładnych aktywności, w których operuje dany pacjent, będzie mogło być personalizowane. tutaj duża właśnie nadzieja i pomoc w tych narzędziach sztucznej inteligencji, które potrafią w szybki sposób analizować i przetwarzać te bardzo bogate zbiory danych i znajdować te optymalne parametry, miejsca, czas, stymulacji. Bardzo panu dziękuję. Moim gościem był pan profesor Michał Kucewicz, szef Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej i badacz z Mayo Klinik w Rochester w Stanach Zjednoczonych badacz pamięci, umysłu, który prowadzi bardzo ciekawe badania na rzecz opracowania technologii, która ma pomóc pacjentom z epilepsją oraz chorobami Alzheimera i Parkinsona, a niedawno opublikował wyniki badań, które odpowiadają na pytanie, co dzieje się w ludzkim mózgu przed wypowiedzeniem słowa. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A już za chwilę rozmowa z doktorem Tomaszem Kościółkiem z Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej SANO, który w swoim najnowszym projekcie First Team, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stworzy pierwszy na świecie model ludzkiego mikrobiomu jelitowego, który ma umożliwić przewidywanie ryzyka chorób, efektów leczenia oraz projektowanie spersonalizowanych terapii. Zapraszam. Ain't no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 Radio. Jedynka. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A gościem programu Ludzie Nauki jest pan dr Tomasz Kościółek z Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej SANO, Międzynarodowej Fundacji Badawczej, który w swoim najnowszym projekcie First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zajmie się próbą zrozumienia języka mikrobiomu jelitowego. Co się kryje za tym sformułowaniem, o tym już za chwilę, ale jeszcze dodam, że aby rozszyfrować mikrobiom, mój gość użyje do tego metod sztucznej inteligencji. I właśnie temu ma służyć model, który powstanie w ramach realizacji projektu wyróżnionego przez Fundację generatywny model fundamentalny ludzkiego mikrobiomu jelitowego do tworzenia cyfrowych bliźniaków i zastosowań biomedycznych. Wszystko rozszyfrujemy. Witam serdecznie pana doktora. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, kiedy powstawało Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, SANO, rozmawiałem z jego twórcą, panem profesorem Marianem Bubakiem, który opowiadał o tym, że sztuczna inteligencja może w znacznym stopniu pomóc lekarzom zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, że nowoczesne technologie komputerowe rozwijane właśnie u państwa w SANO mogą znaleźć zastosowanie również w laboratoriach firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, gdzie przyspieszą opracowanie nowych leków i procedur medycznych. Pana projekt jest jednym z przykładów takiego działania, tworzenia informatycznego narzędzia medycznego, ale proszę najpierw powiedzieć, dlaczego zajął się pan mikrobiomem jelitowym? czyli funkcjonowaniem mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym. I jak znalazłem, prowadził pan badania temu poświęcone również w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie San Diego. Właśnie od e, mojego stażu podoktorskiego w San Diego na Uniwersytecie Kalifornijskim. Roba... Naita, uroba Najta, badacza. Wybitnego badacza i światowej klasy, jednego z najbardziej znanych i najbardziej istotnych osobistości w obszarze badań nad mikrobiomem. Od tego zaczęła się moja przygoda w badaniach nad mikrobiomem jelitowym i w rozumieniu tak naprawdę, jaki ogromny potencjał czai się w mikrobiomie jelitowym. Powiedzmy, jaki to skomplikowany problem, bo o, przecież tam w jelitach, nie wiem, około tysiąca różnych rodzajów bakterii jest, prawda? i innych jak organizmów. Najważniej... I myślę, że dobry sposób na myślenie o mikrobiomie, bo mikrobiom to są społeczności mikroorganizmów. Ładne słowo, bakterii. społeczności, tak. Natomiast te olbrzymie społeczności tak naprawdę zamieszkują wszystkie nisze naszego ciała. Z punktu widzenia medycznego najbardziej interesującym być może jest ten mikrobiom jelitowy. I musimy sobie zdać sprawę przede wszystkim ze skali mikrobiomu. Ilość komórek pochodzących od mikroorganizmów w naszym organizmie jest porównywalna z ilością komórek ludzkich. Czyli biliony. Biliony komórek i miliony genów. Prawda? Nawet to... więcej niż człowiek ma, bo człowiek ma ponad 20 tysięcy genów, powiedzmy. I to był jeden z takich bardzo fascynujących dla mnie momentów, kiedy właśnie mój szef, Rob Knight, mówił o tym, że 99% genów, z którymi mamy do czynienia w przypadku badań nad człowiekiem, to są geny pochodzące od mikroorganizmów. A ten 1%, zaledwie ten 1% to są nasze ludzkie geny. I mało tego, te 99% to są te geny, które możemy zmienić. I to jest dla mnie bardzo inspirujące. Bo nie zapominajmy o tym, że my, każdy z nas ma swój mikrobiom. Tak. Mikrobiom jest bardzo personalny. I każdy ma właśnie różny, prawda? każdy ma różny mikrobiom. Tak. I ten mikrobiom jest zmienny, bo mikrobiom odpowiada na środowisko na to mm -hmm. czym my żywimy ten mikrobiom odpowiada na to jakie jak... leki prawda, stosujemy jakie leki stosujemy jak żyjemy ile mm -hmm. śpimy czy jesteśmy zestresowani tak. czy się przejmujemy czy jesteśmy spokojni więc jest to taki rezerwuar oczywiście odporności jest to rezerwuar bardzo wielu rzeczy i to zna... na dobrostan prawda na, dobrostan, na... Tak. nasze samopoczucie tak. no właśnie ale ja znalazłem bo ja myślę że o samym mikro jeśli pan pozwoli, to jeszcze porozmawiamy, bo to jest rzeczywiście Oczywiście. fascynująca rzecz, ale z tego, co wiem, w Stanach Zjednoczonych to mnie zaciekawiło. Badał pan także zależności między mikrobiomem? A mózgiem. Tak. Czyli jelito-mózg, tak. prawda? Nie zdajemy sobie sprawy, bo możemy mówić o wpływie, nie wiem, na nasze samopoczucie, ale to, że te bakterie znajdujące się w jelicie grubym hmm. mają wpływ także na mózg, to już tak. jest zupełnie fascynujące i zaskakujące. Prawda? Jest to bardzo nieoczywiste takie powiązanie, bo często myśląc o mikrobiom jelitowym, myślimy o chorobach jelitowych, tak. prawda? Syndrom jelita-wrażliwego, choroba leśniowskiego Krona, tak. rak jelita grubego. To są te takie bardzo oczywiste powiązania pomiędzy mikrobiomem a zdrowiem. O wiele mniej oczywiste są te powiązania pomiędzy zdrowiem psychicznym a Ta. mikrobiomem naszym jelitowym. No, chorobą Parkinsona chorobą. także, mm -hmm. prawda? Panie doktorze, po powrocie do Polski ze Stanów Zjednoczonych, zresztą był pan także na stażu w Londynie, pracował pan na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmował się pan tam również mikrobiomem. I teraz proszę powiedzieć, jakie są problemy z tym mikrobiomem, z tymi drobnoustrojami, że trzeba do tego zatrudnić sztuczną inteligencję, żeby zbadać te zachowania. Mikrobiom jest olbrzymi i bardzo zmienny. I ta skala mikrobiomu to jest olbrzymie wyzwanie dla ludzi, ale to jest olbrzymia pożywka dla metod sztucznej inteligencji. Bo ten cały olbrzymi postęp, którego teraz wszyscy doświadczamy w obszarze sztucznej inteligencji, to są metody, które opierają się na naszej wygenerowanej wiedzy. Wszystkim, co jest w internecie, całym tak. tekście napisanym tak. przez ludzi. I teraz pracując na mikrobiomie, my generujemy olbrzymią ilość danych dotyczących sekwencji DNA, Aha. ale to są właśnie te źródła informacji, z których sztuczna inteligencja, metody sztucznej inteligencji... Czyli bioinformatyka. Jak najbardziej. I tak pięknie nam się te różne nauki łączą w ten interdyscyplinarny sposób. No dobrze, ale to proszę powiedzieć, bo wiem, że do tego chciałby pan zastosować na przykład piękną zasadę, zasadę Anny Kareniny. To jest, przypomnijmy, nawiązanie do pięknego wprowadzenia powieści Lwa Tołstoja, Anny Kareniny. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa na swój sposób. I jaki mm. ma to związek z pana badaniami? Musimy się nauczyć to, czym jest zdrowie. Chcemy się nauczyć tego, jak wygląda zdrowy mikrobiom. Chcemy się nauczyć tego, jak wygląda zmienność w obrębie tego zdrowego mikrobiomu. Jest bardzo wiele rzeczy, które może pójść w tym mikrobiomie nie tak. My teraz ucząc się, ucząc sztuczną inteligencję tego, co to znaczy zdrowy mikrobiom, co to znaczy chory mikrobiom, mhm. my więc staramy się znaleźć te wzorce, które najpierw pozwolą nam przewidywać ryzyko chorób, a w przyszłości również znajdować odpowiedzi na to, w jaki sposób my na te choroby przez mikrobiom możemy wpływać. Proszę powiedzieć, jaki ma pan pomysł na zrozumienie tego mikrobiomu jelitowego? Czym ma być ten generatywny model bazowy ludzkiego mikrobiomu jelitowego? Zatrzymajmy się na chwilę nad nową generacją metod sztucznej inteligencji, które są właśnie już w powszechnym użyciu. użyciu, tak. Więc są to metody, które co do zasady są uczone na tym, żeby umieć przewidywać kolejne słowo w tekście i za, to, za pomocą tego uczą się pewnej Czyli bazy wiedzy. Językowe, tak? bazy I to językowe, to przenoszone jest do państwa? Nie wprost. To znaczy, o ile GPT na przykład, taki model, on uczy A. się naprawdę, ucząc się języka naturalnego, języka, którym się posługujemy, on zdobywa wiedzę, to w tej analogii my, ucząc model sztucznej inteligencji, tego jak różne składy mikrobiomu mogą wyglądać dla różnych A. ludzi, my uczymy się języka mikrobiomu. My uczymy się tej gramatyki, my uczymy się tej składni tego, w jaki sposób ten mikrobiom się zachowuje, w jaki sposób Jak on się działa, ze sobą komunikują. No to prawie tysiąc rodzajów różnych Na... mikroorganizmów. Pan wspomniał o tych milionach genów. To rzeczywiście człowiek bez tego narzędzia sztucznej inteligencji by nie ogarnął tych informacji. Jak najbardziej i dlatego widzę w tym olbrzymi potencjał, bo dotychczas i, i tutaj dziedzina badań nad mikrobiomem już można powiedzieć, że ma kilka dekad. Natomiast my potrzebowaliśmy po pierwsze znaleźć metody, w jaki sposób tę wiedzę gromadzić. My potrzebowaliśmy zrozumieć i docenić tą różnorodność mikrobiomu. I teraz dzięki postępowi technologicznemu i w zwiększeniu się dostępności do tych danych biomedycznych, mm -hmm. tych danych omicznych, którymi się posługujemy, myślę, że nadszedł właśnie ten moment, gdzie my jesteśmy w stanie przekuć te nasze dekady zbierania wiedzy i użycia. No właśnie, to teraz czym wyróżnia się ten Pana model, bo przecież mikrobiom badany jest, jak pan powiedział, od wielu lat, prawda? Przede wszystkim postęp w technologii jest jednym z tych czynników, który umożliwia w ogóle dzisiaj rozpoczęcie takich linii badań. Po drugie, podejście propagowane przez moją grupę opiera się o ujęcie taksonomiczno-funkcjonalne, czyli chcemy mm -hmm. identyfikować, jak bakterie się nazywają tak? i co one robią jaki potencjał metaboliczny one wnoszą do naszego organizmu. Potencjał metaboliczny, bo one rzeczywiście oddziałują na różne tak. sfery funkcjonowania różnych fragmentów naszego organizmu. Co więcej, to się zmienia czasami z wiekiem, prawda? Mhm. I wtedy okazuje się, że ta flora wygląda już inaczej, czy pełni inne funkcje, czy, czy się mylę, panie doktorze. Ja, jak najbardziej tak. Mikrobiom dojrzewa z nami. My mikrobiom dziedziczymy po naszej matce. To jest nasz pierwszy tak. mikrobiom, z którym mamy do czynienia i on do około 17-20 roku życia, dojrzewa razem z nami. Później, kiedy już jesteśmy pełnoletni, do około 60-70 roku życia, on się więcej utrzymuje na stabilnym poziomie, a później, niestety, wraz z wiekiem on nieco ubożeje i również tak. starzeje się. No tak, i do głosu dochodzą czasami te, powiedzmy, złe bakterie hmm. i robią hmm. wiele szkód. A pan wspomniał o tych danych. Proszę hmm. powiedzieć, jakie dane będą potrzebne do stworzenia tego Państwa modelu i skąd one będą brane? No bo ja rozumiem, że te dane no to dotyczą konkretnych mikrobiomów, prawda? Jak najbardziej tak. Więc naszym punktem wyjścia są publicznie dostępne dane dotyczące składów różnych mikrobiomów. I to jest jedno z bardzo ważnych osiągnięć współczesnej bioinformatyki, że my tymi danymi się dzielimy. Ale mamy też współpracę z Uniwersytetem w Tartu w Estonii. Pani profesor Elin Org, wybitna badaczka, pamiętam, zaszokowała świat parę lat temu wynikami swoich badań, że to, co zażywamy w postaci leków, ale nie tylko, ma ogromny wpływ i może się ujawnić dopiero po wielu latach w zachowaniach naszego organizmu, tak. prawda? Tak, więc pani profesor Elin Org będzie z nami współpracowała również w tym projekcie. Jej ekspertyza i doświadczenie jest absolutnie fascynujące i olbrzymie. I również będziemy w ramach tego projektu robić eksperyment, tak, żeby nauczywszy się tego języka mikrobiomu, żeby zacząć tworzyć te właśnie cyfrowe bliźniaki. Czyli w komputerze będzie taki sam skład, jak ten, który jest w konkretnym pacjencie, tak? tak. A skąd mamy pewność, że on będzie taki sam? To do tego właśnie jest projekt Versteam i nasze prace badawczo-rozwojowe, żebyśmy mogli zrozumieć jak dokładne są te nasze cyfrowe bliźniaki, które będziemy tworzyć, jakimi ograniczeniami one się cechują. No, tak. Bo to chodzi o to, żeby były jak najbardziej wierne, prawda, żeby to był prawdziwy bliźniak, czyli operując to bliźniakami ludzkimi, żeby miało... Takie samo DNA. Żeby miały takie samo DNA w cudzysłowiu mhm. i, i żeby zachowywały się w ten sam sposób jak nasz prawdziwy mikrobiom. Bo celem tego projektu, jednym z celów tego projektu jest to, żeby ja nauczywszy model na przykład na pana mikrobiomie, żebym był w stanie zadawać sobie pytania na przykład. A co, jeżeli pan, nie zmieniając niczego w swoim życiu, jak pana mikrobiom będzie wyglądał za miesiąc, a Aha. jak za pół roku? Czyli taka predykcja, tak? Przewidywanie. Tak. Dlatego, że ja wtedy mogę podejmować różne decyzje i mogę robić różne sugestie. No właśnie. Powiedział pan, że będzie można tworzyć predykcje, ale czemu to ma służyć. Czemu ten model ekosystemu jelitowego szerzej? Co on umożliwi? Więc z jednej strony my dzisiaj mamy już wiedzę na temat tego, że mikrobiom jest bardzo silnie związany ze zdrowiem. I mamy już tutaj wyniki wstępne, które pokazują nam, że my cały spektrum przeróżnych chorób, począwszy od tych chorób psychicznych, poprzez choroby związane ze zdrowiem jelit, my na podstawie mikrobiomu jesteśmy w stanie robić predykcję mhm. jego stanu zdrowia. Więc teraz mając te informacje na temat mikrobiomu, a proszę pamiętać, że to jest badanie, które jest, jest bardzo łatwe, potrzebujemy tylko próbkę kału, tak. jest to nieinwazyjne badanie. Zatem będąc możliwości wykonywania takiego badania rutynowo, my możemy naprawdę monitorować czyjś stan zdrowia w bardzo specyficzny, bardzo I jak dokładny to się sposób. Zmienia. Tak. Ale czy do jakich chorób na przykład to będzie prowadziło, czy w jaki sposób te choroby się będą rozwijały, to też będzie można wyczytać? Czas tylko pokaże, natomiast nasze wstępne wyniki każą nam być optymistami w tym Panie doktorze, planują państwo także opracowanie biomarkerów. Tak. I to biomarkerów chorób, o których pan mówił, chorób, których diagnostyka jest utrudniona. Nie tak dawno pan profesor Fichna, Jacenik mówili tutaj o kłopotach właśnie z takimi chorobami jak leśniowskiego krona. Hmm. Ale to jest także rak jelita grubego. Pan wspomniał także o chorobach neurodegeneracyjnych. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście będzie można opracować biomarkery tych chorób? Tak. Odkrywanie biomarkerów jest tutaj szczególnie istotne, jeżeli chcemy te pewne procedury przeprowadzać bardzo rutynowo. No tak, to istotny element diagnostyki, ale ta wiedza może przydać się także w tworzeniu nowych leków, prawda? Mamy taką nadzieję. Tworzenie nowych leków, ale w szczególności bioterapeutyków, to znaczy leków biologicznych, niekoniecznie leków małocząsteczkowych lub spersonalizowanych probiotyków, które... W dzisiejszym ujęciu lekami nie są. Chcemy umieć modyfikować skład mikrobiomu również. Bo z jednej strony mikrobiom odzwierciedla to, co dzieje się wreszcie naszego organizmu, stąd możemy diagnozować różne choroby. Z drugiej strony mikrobiom może być przyczynkiem do powstawania tak, tych różnych chorób. Tak. Dlatego modyfikując mikrobiom i mając kontrolę nad tym, w jaki sposób on będzie, jego skład będzie wyglądał, my możemy eliminować albo minimalizować w przyszłości ryzyko powstawania tych chorób. Pan wspomniał panią profesor Elin Ork, ale wiem, że będą państwo współpracować także z wybitną polską specjalistką od sztucznej inteligencji, panią profesor Ewą Szczurek. I będą mieć państwo także partnera gospodarczego, prawda? Tak, nasza krakowska duma, diagnostyka SA, bo my chcemy oczywiście, żeby to miało przełożenie na rzeczywistość jak najszybciej. Dużą wartością samo w sobie będzie model, który stworzymy, bo patrząc właśnie, też... Właśnie, jak to będzie wyglądało? Więc projekt rozpoczynamy w lipcu tego roku i projekt będzie trwał do 2029. Główną naszą wartością, tej, której oczekuję, to jest wartość pochodząca z samego modelu i jego mhm. możliwości. Mhm. Natomiast na pewno to, co może być komercjalizowane i to, co będzie miało olbrzymi potencjał, to są właśnie te biomarkery prawda? Tak, idąc do punktu diagnostyki w 2030 roku, albo trochę później, oprócz badania krwi na przykład, będziemy sobie mogli zbadać ryzyko naszego wystąpienia różnych chorób powiązanych z mikrobiomem. A więc, panie doktorze, tego panu życzę. Gościem programu Ludzie Nauki był dziś pan doktor Tomasz Kościółek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 symulowanie efektów terapii, ale także projektowanie spersonalizowanych terapii czy interwencji jeszcze przed ich zastosowaniem w praktyce. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję, no i trzymam kciuki za powodzenie badań, Panie Doktorze. Dziękuję, Panie Redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Michalski, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Organizację pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Fermy zwierząt futerkowych zbudowane są bardzo podobnie na całym świecie. Od Chin, przez Polskę, aż po Kanadę. I nie są w stanie zapewnić hodowanym na nich zwierzętom odpowiedniego, ani nawet jakiegokolwiek poziomu dobrostanu. Anna Iżyńska-Tymoniuk. Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Lisy czy norki to są drapieżniki, które w naturze żyją na bardzo dużych obszarach. Spędzają całe swoje życie w ciągłym ruchu. Mają też oczywiście swoje specyficzne potrzeby gatunkowe. Norki są zwierzętami wodno, Lądowymi I brak możliwości pływania i kontaktu z wodą powoduje u nich stres porównywalny z brakiem pożywienia. Dla lisów taką bardzo istotną potrzebą jest możliwość kopania, bo lisy oczywiście tworzą w naturze nory. Zamknięcie takich dzikich drapieżników w niedużych kratkach skutkuje agresją w stosunku do innych osobników, licznymi pogryzieniami. A takim często ignorowanym skutkiem uwięzienia w kratce są różne problemy psychiczne. Zwierzę może być albo zupełnie apatyczne albo wręcz przeciwnie, wykazywać tak zwane zachowania stereotypowe. Na przykład obraca się w klatce wokół własnej osi nieustannie. No i jest to spowodowane po prostu brakiem jakichkolwiek bodźców zewnętrznych. Stowarzyszenie Otwarte Klatki publikuje zdjęcia i filmy z polskich ferm i prowadzi grupę interwencyjną, która reaguje na przypadki zdęcania się nad zwierzętami hodowlanymi. Prowadzi akcje informacyjne, wydaje raporty, broszury i ulotki na temat przemysłów słowego chowu zwierząt. Zwierzęta rodzą się na fermach futrzarskich w maju i w czerwcu i są zabijane po upływie około 5-6 miesięcy. Norki amerykańskie są uśmiercane przez zagazowanie, natomiast lisy i jenoty poprzez rażenie prądem. W zeszłym roku udało nam się osiągnąć cel jaki postawiliśmy sobie kiedy otwarte klatki powstały, czyli wprowadzenie w Polsce zakazu hodowli zwierząt na futro. 2 grudnia prezydent podpisał ustawę, która przewiduje całkowite wygaszenie w Polsce hodowli zwierząt na futro do końca 2033 roku, a także zakaz powstawania nowych ferm, który już teraz obowiązuje.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 Padaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. za śląska PIKOK 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. I mleko łowickie UHT 3,2% premium 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 49 przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca. Reklama.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S61, odcinek Szczuczyn-Ełk, w pobliżu Gut Rożyńskich. Na jezdni w kierunku Warszawy, w rejonie 191 km zepsuła się ciężarówka. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu. Droga Krajowa nr 25, odcinek Strzelno i Nowrocław, w pobliżu Strzelna Klasztornego, na 183 km, kolejna zepsuta ciężarówka, ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S11, na odcinku węzeł Koninko, węzeł Gądki. na piątym kilometrze w rejonie Ślody Wielkopolskiej, a tam przypomnę, doszło do karambolu pięciu autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był jeden z pasów ruchu. Był, bo pas przywrócono do ruchu i teraz S11. W pobliżu gądek, 5 kilometrem jedzie się w obu kierunkach bez jakichkolwiek problemów. S8 w Warszawie od koła po Marymont są jeszcze spowolnienia, niewielki korek i znów spowolnienia na jezdni w kierunku Białego Stoku. Krajowa trasa nr 7, od wyjazdu z łomianek do Warszawy, korek w stolicy na Siódemce na Wisłosladzie od mostu północnego. W stronę trasy S8 również korek i autostrada A4, odcinek węzeł Legnica południe, węzeł Legnica wschód, jezdnia w kierunku Zgorzelca, 88 km, awaria lawety, zablokowany jeden pas ruchu można jechać tylko lewym pasem w stronę granicy, w stronę Zgorzelca.